przedstawia. Witamy serdecznie w audycji Gorektyw, kolejny odcinek. Tym razem szybko zabraliśmy się do mikrofonów, ze względu na to, że w sieci pojawiło się parę nowych, ciekawych zjawisk, o których chcielibyśmy pogadać jak najszybciej, szczególnie, że za chwilkę pojawią się kolejne. Bierzemy dzisiaj na warsztat dwa trailery do Independence Day, nowej części, która w dla mnie przynajmniej nieoczekiwany sposób okazało się, że jednak będzie, oraz do nowego filmu z franczyzy Star Trek. chociaż niektórzy fani narzekają, że film jest podobny, do Star Treka, ale Star Trekiem nie będzie. Za chwilę dlaczego? Kolejny temat, trzeci, ostatni, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy, to najnowszy film Bagińskiego Tomasza, czyli kolejny odcinek serii Legendy Polskie. Tym razem Bagiński oraz jego studio Platisz i Marz wzięli na warsztat legendę o Twardowskim. Ta seria powstaje ze środków finansowych giganta internetowego w Polsce Allegro. No i dobrze w sumie, bardzo dobrze. Niech ci, którzy mają kasę, dają ją na fantastykę. Będzie lepiej. Mówi do Was Błażej Grygiel. I Artur Olchowy. I skóra z podcastu Radio Stephen King oraz żarłok z rzet TV czyli w jednej osobie aż dwie osoby. Mamy dzisiaj gościa, słuchajcie, nowa rzecz zupełnie w naszej audycji i bardzo fajnie. Zaczniemy sobie od trailerów. Eee, myślę, że na pierwszy ogień weźmiemy Independence Day. Dla wielu widzów to będzie pierwsze spotkanie z tym filmem, ponieważ pierwsza część wyszła naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. No i już wszyscy myśleli, że obcy zostali pokonani i sobie spokojnie polecieli gdzieś w cholerę. A tu nagle, proszę bardzo, boom, bang i mamy wielki powrót. Eee, panowie, widzieliście Trailer Independence Day Ja może swój sąd dam na sam koniec A zacznijmy od naszego gościa Skóra Widziałeś Trailer Independence Day Powiedz mi jak on się twoim zdaniem Klei z narracją pierwszego filmu Czy ci się pierwszy film w ogóle podobał Czego spodziewasz się po drugim tak, pierwszy Dzień Niepodległości było to coś, co widziałem na vhs bo do kina no jeszcze za bardzo rodzice nie pozwolili mi pójść. I to, co pamiętam z jedynki, to jest ten taki monumentalizm. Wielkie statki, które podnoszą się nad głowami obywateli świata i rozwałka. Dużo akcji i trzeba powiedzieć, że w tym trailerze no pod koniec pojawiło się to, co może mnie zachęcić do pójścia do kina, czyli właśnie ten monumentalizm, który skojarzył mi się od razu troszkę z perspektywą w niektórych obrazach Zdzisława Beksińskiego. Czyli mamy jakiś taki malutki szczegół i na tle tego szczegółu, jakiejś jednostki, coś ogromnego, jakaś wielka katastrofa. W tym przypadku ten statek pojawia się ponownie, właściwie to jest już jakiś kolejny statek, o którym wypowiada się Jeff Godblum mówiąc, że oj, chyba jest większy niż za poprzednim razem. Więc jakby no mam nadzieję, że to będzie rozwałka godna dobrego amerykańskiego sequela, czyli więcej, mocniej, więcej, no i oby lepiej. Arturze, widziałeś trailer, czy on u ciebie też rozbudził taki głód? To znaczy, jejku, ja dziennie podległości uważam za ten wzorzec w re, e, amerykańskiego głupawego blockbustera, w którym, się dużo, w którym dużo wybucha i dużo, dużo się niszczy, oczywiście obowiązkowo statua wolności. E, gdyby zrealizować to, co się dzieje w amerykańskim kinie, to w zasadzie powinni mieli, powinni, Amerykanie powinni mieć cały magazyn, czy w tym przypadku Francuzi powinni mieć cały magazyn gotowy do eksportu, do odbudowy. E, Dziennej Podległości był też pierwszym filmem z całej serii, po którym nastąpiły pojutrze, po którym nastąpił San Andreas, Armageddon. Deep Impact. E, tak, Deep Impact. Cały... No, chociaż Deep Impact to był bardziej skupiony na tej warstwie społecznej. E, de, de, de, z tego co zapamiętałem, Dziennie Podległości praktycznie nie miał głębi. To znaczy on się opierał na... E, Wszystkie postaci były stereotypowe, więc mieliśmy stereotypowego nerda, właśnie Jeff Goldblum, mieliśmy stereotypowego rednecka, tego pilota na końcu, który tam, nie pamiętam co on krzyczał, no mniejsza z tym, był stereotypowy generał, był stereotypowy prezydent, był stereotypowy Żyd, był stereotypowy pilot ten, ten, ten, ten Anatop Top Gun. I, i, I stereotypowe i... Afroamerykanie. Tak, tak, tak. Znaczy nie, tutaj, tutaj była jedyna zmiana, dlatego że zazwyczaj afroamerykanin to jest ten najlepszy przyjaciel pilota, ten wkurzający, który ma zginąć najczęściej ratując głównemu bohaterowi życie. Tutaj po prostu było to rasowo odwrócone. I to był jedyny zabieg, na, na jaki Emerich sobie pozwolił, to znaczy odejście od kalek, klisz i, i, i, wyko i no, znanych znanych już, już schematów w tym gatunku. Ten film znaczy trailer trailer jest tym, tym co bardzo mnie boli we współczesnym kinie To o czym dzisiaj pisała Zbierz Popkulturalny. Że mamy rebooty, mamy sequele mamy ekranizację mamy adaptację czyli w zasadzie nie wychodzą tytuły które by były świeże czyli odcinanie kuponów i z odcinaniem kuponów jest ten problem że Wydaje mi się w dużym stopniu co zresztą dotyczy też i Star Treka. W dużym stopniu jest to e Najpierw robimy badanie fokusowe wśród widzów, co im się kojarzy z jakimś filmem, co im się podobało, co się nie podobało. Scenarzyści dostają wyniki tych badań i próbują je jakoś wszystkie wbić do jednego filmu, żeby on za zarobił gazylion dolarów. No chyba nie będziesz podejrzewał Hollywood o działalność skierowaną na produkcje czysto artystyczne, które mają odmienić nasze życie i wzbudzić w nas głębokie katarsis. Jedno, jedno drugiego nie wyklucza. Tak czy inaczej, Dziennie Podległości był dla mnie właśnie takim uosobieniem absolutnie bezmyślnej, rozrywkowej, pompatycznej, uberpatriotycznej komery. No dobra. Myślę, że to się nie zmieni. Ja obejrzałem, przyznaję trailer do, do, do filmu, wokół którego nie miałem żadnych jakichś złudzeń, tak? No, film rozrywkowy. Powstaje po to, żeby sobie pójść do kina najlepiej, żeby poszli widzowie pamiętający poprzedni film ze swoimi dziećmi, bo przecież o to chodzi, żeby wychowywać kolejne pokolenia no, konsumentów, tak? Konsumentów kultury popularnej, żeby następne pokolenia nauczyły się, co w kinie jest fajne i do czego służy popcorn i dlaczego największy większy ekran jest najlepszy i dlaczego warto chodzić na filmy w najnowszych technologiach 3D. Żeby to się po prostu potem dobrze kręciło i sprzedawało. Mnie pierwszy Independence Day e, strasznie wkurzał. E, ty, ty mówisz o stereotypowości, Artur, a mi się nie podobała jego nadmierna polityczna poprawność, bo wciskano mi do dzioba po prostu rzeczywiście stereotypy i kalki w rolach stereotypowych, kalkowych, po to, żeby wszystko było ładnie, żeby wszystko działało, żeby wszystko było w porządku. No, ja tego nie kupowałem, ale z drugiej strony tutaj skóra zgadzam się z tobą, że efekty specjalne jak na tamte czasy już wtedy były naprawdę porażające i to robiło na wszystkich wrażenie wysadzenie Białego Domu choćby i to będzie ciężko pobić w następnym w następnym filmie, no oczywiście trailer już mówi, co się będzie działo, tak? Jeszcze więcej, jeszcze większe, nowy statek jest jeszcze większe, etc, etc. No tak, no ale pytanie, czy, e, czy, czy, czy, czy taka ciągła eskalacja da efekt? No zobaczymy, tak naprawdę umówmy się, chodzi przede wszystkim o rozrywkę. Pytanie, czy, czy, czy, czy to będzie miało coś jeszcze ze sobą. Może być, może, może się dziać. Przecież pamiętajmy, że zdarzały się filmy, które wyglądały na plakacie czy na trailerze jako stricte rozrywkowe takie właśnie do pożerania popcornu, a na mnie zrobiły bardzo pozytywne i dobre wrażenie. Na przykład Pacific Rim, który reklamowany był jako taki właśnie typowy blockbuster popcorn muncher, a, a moim zdaniem był super. I to na wielu poziomach. No, tam były potwory i wielkie roboty, to nie mogło się nie udać. No, tak, to prawda. Ale też stereotypów przecież nie zabrakło. Ale nie o tym mowa. Dobra, czekamy zatem na Independence Day i przechodzimy do następnego trailera. Tym razem Star Trek. Star Trek Beyond, nową część mamy przed sobą. Znów pojawia się odświeżona pierwsza załoga z kapitanem Kirkiem ze spokiem, z uchurą, tutaj dla mnie nowi, no bo ja cały czas oglądam na komputerze serię z 68 bodajże roku, ale jestem zapóźniony, więc jakby wybaczcie. I tutaj zapytam na początku Artura, bo spośród nas trzech Artur jest rzeczywiście takim trekystą, że tak powiem. Artur, trekysto, powiedz mi, co zobaczyłeś na trailerze Star Trek Beyond? Ech, hmm. No to Zobaczyłem dokładnie to samo co było poprzednio. Poczytałem też trochę uwag, komentarzy i analiz tego traileru i najbardziej mi się podobała opinia, że umieszczenie tego, umieszczenie jako podkładu muzycznego w tym trailerze piosenki Sabotaż jest świetnym komentarzem do tego co Abrams zrobił z franczyzą. To jest film, tak jak mówiłeś, to jest film trekopodobny. W zasadzie zostały... To, to, to, to, co przed chwilą powiedziałem w kontekście Dnia Niepodległości, to znaczy wzięto to, co się widzą kojarzy, spłycono, dodano mnóstwo fajerwerków, zrobiono bardzo szybką i absolutnie bezsensowną historię, dlatego że no, no nie ma tam... Z nie ma tam pewnego logicznego y, ciągu przyczynowo-skutkowego. Ale ty z trailera już wyciągnąłeś fabułę. Ja przyznaję, że po trailerze Star y... Trek Beyond, nie mam pojęcia, o czym ten film będzie. Już ci mówię. Oni <grym> dostan prawdopodobnie dostaną jakiś distress call, podlecą tam w pobliże, Enterprise zostanie zniszczony, wylądują Znowu? na planecie. Tak, tak, rozbije się na planecie, załoga przetrwa w kapsułach ratunkowych, zostaną wzięci do niewoli do jakiejś kopalni i wyjdzie na to, że po prostu jest jakaś tam rasa, nie wiem, Gornów albo jakichś innych, nie wiem, może to są handlarze niewolnikami Oriona, bo i tak może być i po prostu będzie coś w rodzaju... Hmm, tego epizodu Star Trek Voyager, gdzie załoga Voyagera została wysadzona na planecie. Coś w rodzaju Star Trek Insurrection, gdzie też była wędrówka ludów gdzieś tam do jaskiń, żeby się ukryć przed bombardowaniem z orbity. I trochę też ta, i to też to nie jest ta historia z jednego z pełnometrażowych Star Treków. Mówię o tym odcinku, to już jest późniejszy odcinek pełnometrażowy, gdzie Kirk ląduje w kopalni. Star Trek and Discovered Country to jest szósta część. O, nie, nie, nie. To jest, to jest zupełnie co innego. Tam Tamto to był thriller polityczny i myślę, że kiedyś warto by było to sobie omówić. To był thriller polityczny i, i bardzo fajny komentarz do tego, jakie wtedy były następowały przemiany polityczne i ustrojowe w związku z upadkiem Związku Radzieckiego, muru berlińskiego i tych wszystkich No tak. w Europie. To była rzeczywiście zimna wojna przerzucona w kosmos, ale mi się akurat skojarzyła ta kopalnia, czyli to jest bardzo odległe i jakby niepotrzebne skojarzenie, jeżeli chodzi nie, o statek Beyond. Nie, tutaj będzie, tutaj będzie zwykła naparzanka na zasadzie, że ktoś biednemu kapitanowi, najgorszemu kapitanowi w galaktyce zniszczył znowu okręt i, i porwał mu całą załogę i on będzie tę załogę wyzwalał, żeby, żeby e, no, znów wrócić mniej więcej do przestrzeni federacji. Skóra, jakie ty masz wrażenia? Ja mam takie wrażenie, że dla mnie jako miłośnika Star Treka oryginalnego, czyli The Original Series z lat 60., to właściwie nic, co w Star Trek'u było później, nie było w stanie mnie zachęcić do regularnego oglądania tego. No to jesteś ortodoksem, e, mój drogi. No, chyba tak. Chyba na to wychodzi, bo Ostatnio Star Trek, czyli Reboot Abramsa obejrzałem ze względu na polecenie Michała Oleszczyka, krytyka filmowego, który bodajże wymienił ten film jako jeden z najlepszych dziesięciu produkcji owego roku. I tylko dlatego to obejrzałem, że po prostu jakby no, inne jego filmy, które polecał podobały mi się. I muszę powiedzieć, że jakby po tej zbliżającej się części Podejrzewam, że oczekuję tego samego, tylko jakby w innym wariancie dla mnie jako miłośnika tej telewizyjnej produkcji starej, która charakteryzowała się tym klimatem teatru telewizji. To... Jak w Polsce mieliśmy teatr telewizji, to gdyby, gdybyśmy wtedy robili coś jakby z większym wypasem i z większym budżetem tylko jako science fiction, to ja właśnie mam takie wyobrażenie, że to wyglądałoby jak tamten Star Trek. No takie, filmy, takie jest... filmy na przykład robił Szulkin. Tak, no tak, tylko jednak Szulkin szedł jeszcze bardziej w stronę filmowości. On, tam owszem, był u niego ten, ta teatralność, ale wydaje mi się, że ze względu na, na, na, na niski budżet. Natomiast Star Trek był kręcony całkowicie w studio i jakby pewnych momentach oni nawet nie chcieli zakamuflować, że to było kręcone w studiu, jakby dzięki temu nawet tamte odcinki zyskiwały no na takiej na takiej kameralności, nie? i teraz, co mnie zainteresowało w tym, w tym trailerze, to właśnie takie puszczenie widza, jakby wręcz znaczy, puszczenie oka wręcz do mnie. Szczególnie objawia się to przy tej scenie, kiedy ta załoga wychodzi na te skałki. No i tutaj jest jakby taka scena kręcona w skałkach, czyli mamy ten niebezpieczny moment, gdzie załoga wychodzi ze statku i eksploruje nowy świat. My wtedy możemy oglądać, jak tam kostiumolog stworzył nowego potwora. Możemy oglądać, z czego wybudowano, no nie wiem, tam drzewo. Czy to jest styropian, czy to jest coś takiego. To są takie malutkie smaczki, ale tutaj właśnie mam wrażenie, że była taka świeżość w tych efektach specjalnych, że coś, coś jak Kiedyś nakręcono ekranizację autostopem przez galaktykę, gdzie użyto ponoć tylko gumowych kostiumów, które, które dopiero w postprodukcji co nieco podrasowano, to, no, to oczywiście to co uprawiamy teraz to jest taka dybologia stosowana, ale ja mogę tak pomarzyć żeby tutaj było jak najwięcej takich właśnie analogowych, praktycznych efektów specjalnych, kiedy oni wychodzą na powierzchnię. Jeżeli to będzie, no to to dla mnie będzie już jakikolwiek sukces tego, tego filmu, tej, tej megaprodukcji. Ja się tak zastanawiam, bo z kolei pierwsze moje wrażenie po tym trailerze, poza tym, że chętnie zobaczę, no bo mimo wszystko Star Trek to Star Trek, Choć nowy w wkurza mnie tak niemożebnie, że po prostu gotuje się jak herbata, bo jest straszny. No boli mnie potwornie, ale nieważne. Zostawmy. Chętnie obejrzę film. Ale miałem wrażenie po tym trailerze, może mnie poprzecie, a może się pokłócimy, że to był trailer nie Star Treka, tylko to był trailer gwiezdno podobnego produktu. To znaczy dużo różnych kolorowych raz. Akcja jak diabli, młody, oczywiście piękny bohater w typie Anakina Skywalkera mimo wszystko z pierwszych trzech, drugich trzech epizodów eee, i oczywiście piękna uhura, miłość, sowizdrzalstwo, taka awanturnicza powieść, oczywiście Star Trek miał w sobie mnóstwo awanturnictwa, no Kerk od tego był, żeby być takim awanturnikiem, ale mimo wszystko mi się ten trailer bardziej skojarzył z zupełnie innym logo. I teraz pytanie, czy coś, może, może po prostu powinienem zjeść mocniejsze śniadanie, czy nie? Ja się zgadzam. Mm, ton zdecydowanie nie pasuje do Star Treka. To znaczy, nie, od razu dostajemy informacje, że nie będą się tam skupiać na historii. Więc znowu, to już trzeci film z kolei, zresztą nie ma się co dziwić, skoro scenariusz robili Kuzman i czy którzy ludzie przypomnę, odpowiedzialni za scenariusz do fenomenalnej trylogii Transformersów. Oni jeszcze żyją? Nikt ich nie zabił? To jakieś niedopatrzenie Ech. straszne. Ech, tak, tak. Wielu fanów tak twierdzi. Mimo wszystko czekamy na Star Trek. Czekamy na Star Trek, czekamy na Independence Day, bo jesteśmy nerdami, jesteśmy geekami i będziemy czekać na wszystkie filmy, gdzie są statki kosmiczne i koniec. Eee... I zostaniemy przy statkach kosmicznych. Zostaniemy przy statkach kosmicznych, bo przeniesiemy się teraz do nowej produkcji Bakińskiego, do opowieści o Twardowskim, Twardowskim oczywiście na Księżycu, ale opowieści odnowionej i to bardzo odnowionej. Druga część cyklu Legendy Polskie. Właśnie Tomasza Bagińskiego i jego studia, Platycz masz już jest w internecie wywołała ogromną sensację, dużo większą, e, chyba jednak burzy, i dużo lepszy odbiór niż poprzednia część. Może dlatego, że widzowie już wiedzą, czego oczekiwać, e, a może dlatego, że druga część jest inna, trochę dynamiczniejsza, no i zupełnie inaczej zagrana. E, Arturze, szybko, e, konkretnie bo po poprzedniej części się przejechałeś, no to czy teraz jest sens się przejeżdżać? Nie, teraz za bardzo nie ma sensu się przejeżdżać, dlatego że mamy bardzo szybko ustalony ton, wiadomo jaka to będzie historia, wiadomo, że to będzie właściwie jedna scenka i ta jedna scenka jest oparta na bohaterach, a nie na tym, że coś wybucha, strzela i mamy przeskok między różnymi mediami elektronicznymi, i tak jak to było w Smoku, który Chyba był, miał zbyt wiele planów jak na, na, na tak krótką historię, a tutaj potwierdziły się moje podejrzenia związane, z, te, te, te, do, związane z, ze, ze smokiem, czy raczej zapowiedzią pana Twardowskiego po smoku, że będzie to w klimacie trochę MUN 2009 i faktycznie to jest zachowane. Poza tym tutaj znowu mamy dużo więcej smaczków. E, takiego puszczania oka, takiego podkreślania, że to jest polska produkcja, a jednocześnie w taki sposób e, trochę humorystyczny, więc e, mamy te szklanki w koszyczkach metalowych, e, jakieś stare radio, e, Oczywiście wszędzie flagi i orzełki. Ścieżka ty... dźwiękowa, ścieżka dźwiękowa, ścieżka jest dźwiękowa. tak do bólu polska, że bardziej się nie da, ale brawa, świetnie, niech będzie, no przecież o to chodzi. Tak, tak, właśnie o to chodzi, że tutaj mamy, widać, że, że twórcy z takim dystansem podeszli i, i widać było, że bez żadnej bufonady właśnie w porównaniu do Dnia Niepodległości, że, że podeszli tak z humorem, brakowało mi tam naprawdę kubotów, jeszcze kuboty powinny być. Ale za to e, znowu e, mocno sięgnęli po e, nowoczesność. To znaczy przy poprzednim, e, pamiętasz, odcinku rozmawialiśmy o nawiązaniach do współczesności, do youtuberów, blogerów, do tego, co teraz jest modne. I tutaj też, oprócz Więckiewicza, który zresztą świetny w roli Twardowskiego, pojawia się debiutantka na ekranie, Aleksandra Kasprzyk, znana pod ksywą Miszą. To jest modelka przede wszystkim znana z alternatywnych sesji zdjęciowych. Jest modelką między innymi firmy Sin Fashion. No i jak przystało na wytatuowaną modelkę, właśnie prezentuje się często w różnych alternatywnych magazynach i stronach internetowych. Była także w CKM. -ie. No i poza wszystkim jest żoną słynnego człowieka Wargi, czyli wśród gimnazjalistów bardzo popularnego youtubera prowadzącego program Zdupy. Czyli jakby mamy znowu odniesienie do tej najnowszej najbardziej współczesnej nam popkultury i mi na przykład Więckiewicz się bardzo podobał, podobała mi się też Miszon co prawda było mocno widać kontrast pomiędzy no, doświadczonym aktorem, który zjadł zęby na niejednym filmie, a jednak mimo wszystko debiutującej młodej modelce bardziej jednak niż aktorce, trzymam kciuki i życzę wszystkiego dobrego. Czemu nie? Kurczę, mam nadzieję, że, że jeszcze sobie pogra. E, w roli diablicy całkiem się sprawdziła, resztę zrobiły efekty specjalne. E, ścieżka dźwiękowa, powtarzam, fajna. E, nie, żeby poprzednia była zła w poprzednim filmie e, z tej serii. Ta jest tradycyjna. Nie ma tutaj przeróbek, są oryginalne, stare wersje. E, jest poza właśnie koszyczkami, poza starym radiem. Jest parę jeszcze takich rdzennie polskich smaczków w tej stacji na księżycu, jak choćby dywan na podłodze, bo bez dywanu no przecież nie można sobie wyobrazić szanującego się mieszkania polskiego szlachcica. Ja wam, i myślę, że Artur się do mnie przyłączy gorąco, wam polecamy obejrzenie tego Twardowskiego w najnowszej wersji, a zaraz potem, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, koniecznie włączcie sobie film pod tytułem Moon, o którym wspomniał Artur, ale tak naprawdę koniecznie. Ale żeby nie było tak obrzewo. Dobrze, dobrze, dobrze, jedziesz. Znowu się odezwał we mnie gen nerda film ma błędy w fizyce i to błędy, które wcale nie były konieczne dla fabuły. Dlatego, Na to czekałem. Ja, ja zawsze po, po, staram się podkreślać, że to jest cały czas jednak historia fabularna. Science fiction ma opowiedzieć historię, więc w Gwiezdnych Wojnach jeżeli mamy Sokoła Millennium, to on ma bohaterów przenieść z punktu A do punktu B, ewentualnie postrzelać i nas zupełnie nie interesuje to jak on jest zasilany, jak działa ten jego napęd w jaki sposób funkcjonują wszystkie podsystemy. I tutaj jest podobnie. Dlatego mogę jeszcze wybaczyć i ten sposób, w jaki zachowuje się... To znaczy bohater, twórcy chyba zapomnieli, że grawitacja na Księżycu jest 6 razy mniejsza niż na Ziemi. Co powoduje, że Drifty łazikiem, zresztą bardzo ładnie odtworzonym łazikiem, pojazdem z misji Apollo, bo tam łącznie z kształtem i z opon, z kształtem kół wszystko zostało ślicznie odtworzone. Takie drifty by nie wyszły, za wysoki środek ciężkości i po prostu by, by twardowski na pierwszym takim zakręcie zaliczył glebę. No ale poświęciłbyś taką scenę. Nie, do tej właśnie bym się nie przyczepiał. Bardziej bym się przyczepił do szybkości z jaką po eksplozji opadała cała struktura to było stanowczo za szybko. To była śliczna, absolutnie śliczna lawina, tylko nie tak szybko. I, i to powinno być, no, w zasadzie, gdyby tę scenę spowolnić sześciokrotnie, ona by wyglądała wręcz bardziej mon monumentalnie, e, a jednocześnie by była bardzo z, z spójna z tym, jak faktycznie by to wyglądało na Księżycu. A z drugiej e... strony nie było ryzyka, że postać grana przez Więckiewicza po prostu zostałaby przez odrzut wywalona w przestrzeń kosmiczną i... E, istniało duże prawdopodobieństwo, tak sobie też pomyślałem, ale to by po prostu musieli mózgowcy na przykład ze skała wziąć i policzyć na ile było to ryzyko prawdopodobne. Odnośnie do jeszcze samego filmu zauważyłem, że zabieg jaki zastosował Twardowski, żeby przyciągnąć diablice na księżyc, według mnie wzorowany na słynnym zwodzonym moście w Sankt Petersburgu, pomalowanym w podobny sposób, było właśnie parę słów, było parę komentarzy krytykujących, że to wyszło prostackie, czerstwe, że, że, że takie strasznie prymitywne. Z drugiej strony się zastanawiałem, czy kurczę, no, jaka była alternatywa. Coś, musimy zrobić coś, co będzie widać z ziemi, więc albo rysujemy wielkiego penisa na, na powierzchni księżyca, albo budujemy zmierzch bogów, jak Wajronska i wysadzamy kawałek horyzontu, linii Ale... horyzontu. A jeszcze z trzeciej strony przecież, co zresztą jest w tym krótkim filmie, bo to jest zaledwie 8 minut, jest w tym filmie pokazane, Twardowski jest hedonistą, który naprawdę z tego swojego hedonizmu mocno korzystał, z pomocą diabelską, więc naprawdę nie dziwi to, że do zakomunikowania chęci kontaktu z diabłem wykorzystuje tak pełną znaczeń figurę, jaką jest członek. No i wydaje się to spójne w ogóle z tym legendarnym czy historycznym, bo Twardowski jest postacią historyczną, co wydaje się spójne z tym, tym legendarnym czy istniejącym w kulturze i popkulturze Twardowskim, który no cóż, no chciał, chciał po prostu żyć wygodnie, i tylko dlatego z diabłem zawarł pakt a tutaj został chyba przedstawiony spilnie z tym obrazem i, i do tego akurat do tego bym się nie czepiał. Przy okazji odsyłamy, jest między innymi książka pod tytułem Nauki Tajemne w dawnej Polsce, gdzie możecie sobie poszukać źródeł na temat Twardowskiego i jego historii. W Sandomierzu można sobie spojrzeć w lustro Twardowskiego, też gorąco zapraszamy. Śladami takich postaci, słuchajcie, możecie dotrzeć naprawdę do bardzo ciekawych historii, na przykład Dom Sędziwoja znajduje się w Pradze Czeskiej, to też historyczna postać pierwszy polski alchemik. No, zresztą twórca podstaw współczesnej chemii. No więc mamy dużo takich ciekawych historii, ale je zostawiamy sobie na kolejny odcinek. Słuchajcie kochani, rozgadaliśmy się, znowu miało być krótko i znowu nie jest, ale chyba to już jest specyfika tej audycji, że jak się trzy nerdy spotkają, to będą nerdzić do woli. E, na początku jeszcze raz przedstawimy naszego gościa. Żarłok TV albo skóra z Radio Stephen King. Bardzo Ci dziękujemy za Twój czas i zaprosimy Cię na pewno jeszcze ponownie, a mówili do Was Błażej Grygiel i Artur Olchowy. I życzymy Wam kolorowych koszmarów.